Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na czternasty epizod podcastu Kronika Gier. Drugi podcast Kroniki Gier w 2010 roku. E, niestety tak się złożyło, że no nie dane nam było nagrać podcastu wcześniej, a druga taka niespodzianka i ciekawostka to niestety to, że ten podcast e, nagrywam sam, a więc powracam do, e, przynajmniej na razie, do takiej formuły jednoosobowej. Niestety z różnych powodów e, e, nie udało się zebrać ekipy, e, w całości nie udało się zebrać tutaj ani Bartka, ani Maćka, tak żebyśmy mogli nagrać ten podcast wspólnie no i myślę, że już tak długo nie, nie nagrywaliśmy podcastu, że trzeba trzeba nawet nagrać podcast jednoosobowy i ja muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to jest aż tak źle, mówiąc szczerze, że ten podcast jest nagrywany, że, że jest podcastem jednoosobowym myślę, że jest kilka rzeczy ciekawych do powiedzenia i, i zaraz o nich Powiemy. W takim razie mały spis treści, małe menu tego, co dzisiaj na podcaście, o czym będę dzisiaj mówił na dzisiejszym podcaście. No więc przede wszystkim oczywiście o grze World of Warcraft, w którą znowu gram w wolnych chwilach. I chciałbym powiedzieć po prostu o pewnych zmianach, które nastąpiły w tej grze i jak one wyglądają. Myślę, że to będzie dość, dość ciekawe, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład zastanawiają się, czy, czy warto wrócić do WOWA, popularnego WOWA, zwłaszcza, że zbliża się ten dodatek Kataklizm, który w tym roku ma mieć swoją premierę. Co dalej? No, na pewno chciałbym poruszyć kwestię Heavy Rain, gry, która ukazała się której demo ukazało się już na PlayStation Network i można spokojnie zagrać, a już za chwilę, już za momencik, już za rogiem tuż, tuż premiera tego tytułu na, na, na PlayStation czy premiera pudełkowej wersji, także e, myślę, że można tutaj e, o tychże powiedzieć, zwłaszcza, że też już recenzje nawet się pojawiły i to też w polskim internecie. Ja mówiąc szczerze, żadnej recenzji nie czytałem, poza tym, że doszły mnie takie słuchy, że, że te recenzje się pokazały, no ale o tym za chwilę. Y I chciałem jeszcze powiedzieć o Grze Mass Effect 2, o której swego czasu dość chyba dużo mówiłem, natomiast y teraz, y kiedy już przeszedłem Mass Effecta 2 i, i tak naprawdę zacząłem nawet grać drugi raz w ten tytuł, y no mam kilka... Y dodatkowych spostrzeżeń, kilka dodatkowych e, swoich przemyśleń na temat tego tytułu, także, także o tej grze jeszcze powiem. Co dalej? No, Olimpiada oczywiście trwają, ja też, ale to już powiedzmy w tej części społecznościowej, czy tam gdzieś na sam koniec, e, pewnie coś tam też napomknę o tym, bo jeszcze o jednej grze pewnie powiem, ale to będzie taka niespodzianka na sam koniec. World of Warcraft. Gra niesamowita. Gra, która po prostu rządzi i dzieli na pc pecetach, to znaczy tytuł, który wszyscy, którzy skazują pecety na śmierć i mówią, że pecety nie żyją, że czy w ogóle granie na, na pececie czy na Macu, wszystko jedno, generalnie granie na komputerze stacjonarnym. No jest po prostu do dobani, no to nie wiedzą co mówią, najpopularniejsza gra na świecie, to są powiedzmy takie utarte slogany, truizmy, których też nie ma chyba sensu powtarzać. W każdym bądź razie no tytuł od pięciu już lat cieszy się ogromną popularnością. Ja mówiąc szczerze wróciłem do, do, do Wowa. WoWa, no już będę tak mówił, WoW, WOW, tak jak mówią Amerykanie. Um, wróciłem do tego tytułu e, tak naprawdę... Um, Właśnie z powodu tego pięciolecia obchodów, tego, że gra już ma 5 lat w World of Warcraft, w 2009 roku, chyba w listopadzie czy w grudniu, w grudniu, nie, w grudniu to na pewno nie, w październiku albo w listopadzie jakoś tak, dostałem maila w, który, z informacją, że mogę y, 7 dni wykorzystać za darmo, przez 7 dni grać za darmo w World of Warcraft, na swoim koncie. No i jakoś tak, w ogóle to, mówiąc szczerze, olałem, mówiąc kolokwialnie, jakoś ta, ta sytuacja nie specjalnie mnie to ani zachęciła ani nic. No i jakoś tak ostatnio chyba, w ramach takiego odreagowania po sesji na studiach, sięgnąłem po tego maila, odnalazłem go, no i zagrałem w World of Warcraft, 7 dni, w tej chwili już te 7 dni upłynęło. No i muszę powiedzieć, że znowu wsiąkłem. Gra jest niesamowita. Zmiany jakie e, zastosował Blizzard w World of Warcraft są po prostu e, rewelacyjne. Może zacznę od takiej prostej właściwie rzeczy, ale jakże ułatwiającej zabawę, czyli e, tego co nazywa się Dungeon Finder. E, Dungeon Finder to system, który działa bardzo podobnie do... Mm, e, systemu dołączania do battlegroundów, czyli do tych powiedzmy takich aren PvP, czyli gracz na gracza. I działa to w taki sposób, że um, w, jakby otwieramy sobie menu i um, zamiast um, na piechotę znaczy chodzić do, do określonej lokacji, do określonego dungeonu, um, czyli właśnie do określonej instancji, jak to się mówi w fachowym języku, a więc chodzić na piechotę do tej instancji, prawda? Szukać graczy, którzy by z nami wzięli udział i tak dalej Po prostu yy, otwieramy sobie okienko, określamy swoją rolę, jaką chcemy spełniać w drużynie, czy chcemy być tankiem, czy chcemy być healerem, czy chcemy być yy, DPS-em, czyli yy, damać dealerem właściwie I następnie czekamy. I w tym momencie Zaczyna jakby ten, ten system działa sobie w tle, a my sobie na przykład możemy chodzić, quest, robić questy, zbierać różne przedmioty itd. i tak dalej. I po określonym czasie, kiedy już ta drużyna zostanie dobrana, jest uruchamiany coś w rodzaju takiego ready checku, znanego powiedzmy z gier FPS, i w tym momencie wszyscy potwierdzają swoją rolę i automatycznie nasza postać jest teleportowana do instancji. Robimy instancję, wychodzimy z niej, jakby, kiedy już skończymy, jakby pokonamy wszystkich bossów w danej instancji, czy, czy w danym fragmencie instancji, bo tak też jest, zwłaszcza w tych późniejszych instancjach, kiedy rzeczywiście, kiedy rzeczywiście tych liczba bossów jest spora i, i na przykład BlackRock Devs to jest jedna z tych nisko level, znaczy nisko, nisko, nisko w tym sensie, że to nie jest 80 level czy 70, ale powiedzmy 50. No to jest jedna z tych instancji, które rzeczywiście no, są bardzo rozległe i, i, i bardzo obszerne i, i rzeczywiście też rzadko się zdarza, by za pierwszym razem ukończyć całą tę instancję, pokonać wszystkich przeciwników, zwłaszcza, że by dojść do niektórych z nich potrzeba też posiadać odpowiedni klucz i tak dalej, trzeba zdobyć ten klucz, także to jest czasem naprawdę sporo, sporo zachodu, więc to nie jest tak, że tak powiem, na raz i, i, i od razu. No i cóż, no kończymy instancję, pokonaliśmy bossów, wychodzimy z instancji i w tym momencie automatycznie jesteśmy teleportowani do tego miejsca, z którego gra nas jakby do tej instancji przeniosła. Więc system jest naprawdę rewelacyjny. Kolejna niesamowita sprawa, ten system działa w systemie tak zwanym... System działa w systemie, no, masło maślane, ale... Chodzi tutaj o, o, o to, co jest znowu w Battlegroundach było najpierw zastosowane, czyli tak zwane... E, e, jakby t, e, działa to międzyserwerowo, czyli gracze są dobierani nie tylko z naszego... Jakby wszystkie serwery są jakby pogrupowane na, na pewne pule i tak jak, e, nie wiem, by grać właśnie w Battlegroundach, czyli na tych obszarach do, do PvP dołączaliśmy i, i na przykład graliśmy z graczami z innych serwerów, to tutaj jest dokładnie na takiej samej zasadzie. Idziemy do instancji, w której w drużynie możemy mieć graczy z kilku różnych serwerów. I to działa naprawdę rewelacyjnie i to jest też świetny system z tego mianowicie powodu, że jakby to nie ma znaczenia, czy gramy na serwerze yy, bardzo zaludnionym, czy na serwerze yy, nie bardzo zaludnionym, dlatego że jakby no dotychczas było tak, że gracze, którzy grali na tych serwerach o niskiej, niezbyt wysokiej populacji graczy, no, mieli ten problem, że czasem ciężko było znaleźć towarzyszy do, do wspólnych, że tak powiem, wypraw do dungeonów czy instancji. Natomiast teraz ten problem zupełnie odpada i, i, i możemy spokojnie wyszukiwać, brać udział jakby w, tych, w tych poszukiwaniach także jakby z graczami z, z innych z innych serwerów. Kolejna rzecz ciekawostka, Blizzard bardzo um, radykalnie, ale to już dawno się, ja, znaczy, mówię inaczej, niektóre z tych zmian to mogą być zmiany, które były już wcześniej wprowadzone, z tym, że ja dopiero teraz je doświadczyłem, że tak powiem, bo ostatni raz grałem w World of Warcraft no, dość, dość dawno, już nie liczę pewnej nieudanej, kompromitującej próby z... Nie, niesamowitym karidorem, z którym rzeczywiście próbowaliśmy stawić czoła grze zwanej World of Warcraft, ale niestety nam się to nie udało. wtedy jeszcze nie było tego systemu Dungeon Finder i no i wyszła z tego, wyszedł z tego Klops. Natomiast no, kolejna zmiana, którą, która jest dla mnie zauważalna, a która być może została wprowadzona wcześniej, to jest oczywiście drastyczne, drastyczne z, przyspieszenie procesu levelowania. Ja w ciągu tygodnia zrobiłem około 20 leveli. Zaczynałem tą postacią na 34, chyba czy 33 poziomie, to znaczy to była moja stara postać, którą kiedyś tam zostawiłem na tym poziomie. E, i, um, po tym powrocie, no w tej chwili mam chyba 54 poziom. No pewnie jak ten podcast się ukaże, to już będę grał jeszcze inną postacią, dlatego że mój plan i jeden z tych powrotów dla których jakby, powodów, dla których wróciłem do World of Warcraft, no to jest oczywiście zagranie Death Knight'em. Chciałbym po prostu zobaczyć jak ta klasa wygląda w akcji i mam nadzieję, że to mi się uda i jak w następnym podcaście też będę mógł o tym powiedzieć, czy rzeczywiście ten Death Knight. To fajna klasa czy nie. Jeszcze chciałem też wyjaśnić, że to jest moje tak naprawdę drugie konto World of Warcraft, ponieważ grałem w World of Warcraft właściwie chyba pół roku po oficjalnej premierze. Nie pamiętam, czy europejski, czy światowej. Po europejskiej to chyba trochę krócej było, parę miesięcy po europejskiej premierze. I no, jeszcze wtedy pamiętam, nie było dodatków i tak dalej. W podstawce grałem tankiem oczywiście. Moja postać po stronie Alliance, teraz gram po stronie Hordy, zawsze chciałem mieć postać po stronie Hordy, ale jednocześnie na początku grając to no, nie chciałem mieć tej, tej postaci po stronie Hordy, poza tym zawsze wydawało mi się, że masa Polaków gra po stronie Hordy, a ja y, chciałem spróbować swoich sił na, na, grając z graczami z innych krajów i też to mnie zawsze fascynowało w grach MMORPG, ta możliwość takiej interakcji, rozmowy na różne tematy, bo to przecież nie tylko są tematy o grach, właśnie z ludźmi z innych części Europy. Jakby poznanie ich zdania na, na różne tematy, na, na, na różne takie na różne takie, no jakieś tam rzeczy, literaturę, filmy, książki, cokolwiek. Szalenie fascynująca sprawa i to mi się bardzo podobało. No i tak grałem w tego World of Warcrafta, że tak powiem, wyczyściłem Moltencore jako tank, wyczyściłem Blackwingler, Onyxie, um, wszystkich bossów. Um, Później pamiętam, jak został ogłoszony pierwszy dodatek Barney Crusade, zrezygnowałem z grania tamtą postacią i razem ze znajomymi, których poznałem w tamtej gildii, założyliśmy własną gildię na innym serwerze. Ta gildia się nazywała Resistance i, i graliśmy na serwerze, na którym... Znaczy stworzyliśmy, tak powiedzmy, parę miesięcy przed wyjściem dodatku, w level, stworzyliśmy nowe postacie, też po stronie Alliance oczywiście, i wtedy już grałem Priestem I, i mówiąc szczerze, zakochałem się w Priście, to była moja ulubiona, teraz też gram Priestem, tak a to, to jest moja ukochana klasa i, i absolutnie uwielbiam, uwielbiam oczywiście Holy Priestem, nie, nie, Shadow Priest nigdy mnie nie interesował, chociaż wtedy, teraz jest jeszcze inaczej, o to kolejna zmiana bardzo ciekawa w Warcraft. no wtedy grałem takim Priestem e, Holy Discipline, to było takie idealne dla mnie połączenie, mi zapewniało mi nie, nie, niezłe leczenie w instancji, a jednocześnie w PvP też całkiem przyzwoite rezultaty z różnymi klasami, zwłaszcza na przykład z Shadow Priest nie stanowi do mnie żadnego problemu. Ale to jest powiedzmy, to jest powiedzmy stara, stara bajka i też jest, jest jeszcze jedna ciekawostka, w World of Warcraft zawsze było tak, że, że istniał ten istotny problem z tworzeniem własnej postaci, z buildem jaki się wybierało, czyli z talentami były drzewka talentów, znane jakby podobnie to było zrobione jak nie wiem, Diablo na przykład. I ten problem polega na tym, że no, większość klas musi się określić i gracze muszą się zdecydować, czy chcą, by ich postać była dobra w PVE, czyli właśnie pokonując kolejnych bossów w różnych instancjach itd., czy w PVP, czyli gracz na gracza. I, i, i jakby... No, Blizzard tak skonstruował tą grę, że y, oczywiście da się stworzyć takie powiedzmy hybrydowe buildy, które, które są dobre i do tego, i do tego, no ale najlepsze wyniki w danej dziedzinie osiąga się, no jeżeli jesteśmy całkowicie skupieni na tej dziedzinie, więc żeby być dobrym w PvP, no trzeba mieć taki build całkowicie pod PvP. Mm. I to jest jakby dotyczy tak naprawdę każdej klasy. Żeby być dobrym w, w PvE też trzeba mieć beat, na przykład dla, w przypadku y, prestem, prawda, no żeby być dobrym prestem w PvP, no to y, ja nie wiem, jakie są teraz trendy, ale za moich czasów, znaczy wtedy, w tamtych czasach, że tak, za moich czasów, no to Shadow Priest oczywiście to był taki Priest, który był maszyną do zabijania, jeśli chodzi o PvP, natomiast w przypadku PvE zdecydowanie Holy Priest, czyli ten leczący, chociaż Shadow Priest też się nadawał do PvE, zwłaszcza jeśli chodzi o levelowanie postaci, to znaczy ten, ten build Shadow był znacznie, znacznie sprawniejszy, pozwalał na znacznie sprawniejszą grę jako, jako y, taką samodzielną, jeżeli sami robiliśmy questy i tak dalej. Kolejna rzecz właśnie ciekawa, no to związana z tymi buildami właśnie, to jest taka, że jeżeli zapłacimy 1000 sztuk złota, y, to możemy równocześnie y, mieć jakby dwa buildy i między nimi się przełączać. Właśnie build do PvE i build do PvP. No, tylko to kosztuje 1000 golda, aczkolwiek znowu, to, tego złota się zarabia znacznie więcej. Obniżono właśnie ceny montów na przykład, czyli tych rumaków, na których możemy jeździć. Znaczy, rumaków w cudzysłowie, bo czasem to tym rumakiem może być na przykład struś, prawda, na którym jeżdżą bladelfy. Eee, co ciekawe, też zostały obniżone te pułapy levelowe, e, na których możemy dosiadać e, danego wierzchowca. I na przykład jeżeli na 20 levelu już możemy mieć tego, tego monta czy tego właśnie wierzchowca, którego wcześniej można było mieć dopiero na 40 levelu, a z kolei na 40 levelu możemy mieć tak zwanego epickiego wierzchowca, którego wcześniej można było mieć tylko na 60 levelu. Także to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. I tak jak mówię, ten 55 level, to level awansowanie postaci do, do 55. levelu odbywa się naprawdę w mgnieniu oka, w porównaniu z tym, co było wcześniej. I, I rzeczywiście odczuje to każdy gracz, zarówno taki, który gra non-stop w World of Warcraft, jak i taki, który gra powiedzmy w zależności od tego, ile ma czasu i kiedy ma czas, prawda? Nie jakoś zbyt intensywnie. Także wróciłem do World of Warcraft, jestem w tej chwili u progu 55 levelu. Jak tylko go zrobię przełączam się na Death Knighta, żeby zobaczyć jak ta klasa wygląda, jak Blizzard ją y, w tej grze wprowadził. No i cóż, no, mam nadzieję, że na następnym podcaście będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Taki mały kącik, nieformalny World of Warcraft nam się zrobił i pewnie nam się zrobi na kronice gier jeszcze przez jakiś czas, ale na dziś World of Warcraft już wystarczy. Heavy Rain. Gra, która ukaże się już lada dzień albo właściwie już wychodzi. Już chyba może w niektórych sklepach nawet można ją kupić. Ja mówiąc szczerze, dokładnie nie wiem kiedy ta premiera jest, musiałbym sprawdzić i pewnie to też zaraz uczynię. O grze, no powiedziano mnóstwo rzeczy, yy, praktycznie wszędzie, w każdym serwisie. Wszyscy mówią o Heavy Rain, że to będzie wielki, niesamowity hit. Yy, nie, jeszcze nie można kupić, oczywiście się pomyliłem, ale, ale będzie można. Tu jest napisane, że premiera jest 24 lutego, około dnia 24 lutego. Posiłkuję się serwisem, sklepem właściwe, Ultima.pl. Yy, I muszę powiedzieć, że rzeczywiście... Yy... Do tego, pojawiło się demo oczywiście Heavy Rain na PlayStation Network i podchodziłem do tego demo bardzo, bardzo ostrożnie yy, i muszę przyznać, że się w sumie rozczarowałem. To znaczy no, okazało się, że Heavy Rain to będzie jeden wielki quick time event, na dodatek taki, yy, w którym w niektórych sytuacjach, kiedy wykonujemy, nie wykonamy powiedzmy, tych wszystkich ruchów tak, jak sobie zaplanowali twórcy, to i tak efekt jest taki, jak twórcy zaplanowali. Czyli mówiąc szczerze, no niezbyt dobre robi to wrażenie, yy, zwłaszcza w kontekście tych zapowiedzi, o których yy, była mowa przed premierą gry, że, że tak naprawdę każda decyzja w tej grze się liczy, wszystko będzie miało jakiś wpływ na ten świat itd. No, okazuje się, że chyba nie do końca. I muszę powiedzieć, że pod tym względem naprawdę się rozczarowałem na, na, na Heavy Rain, ale to jest tylko demo, więc być może, pełna wersja będzie, być może pełna wersja będzie pod tym względem o wiele bardziej zaawansowana, o wiele bardziej rozbudowana. Zobaczymy. Kolejna rzecz, która mnie tak naprawdę znowu rozczarowała przy okazji tej, tej gry, to jest niestety... tam jest taki motyw, w którym kierujemy agentem FBI, który musi um, jakby przechodzi przez um, miejsce zbrodni czy w miejsce, w którym wydarzyła się jakaś zbrodnia um, i zakłada taki specy jakby w przechodzi je, przeczesuje w poszukiwaniu, w poszukiwaniu różnych śladów i dowodów przeciwko danej postaci, yy, prze znaczy śladów i dowodów, no, tego co się wydarzyło ewentualnie. No i muszę powiedzieć, że to, to jest absurd jakiś, bo ta, ten, ten główny bohater, znaczy główny, to jest główny bohater, ale ten akurat bohater w tej, w tej sekwencji zakłada takie czarne okulary i w tym momencie y, widzi świat y, jak w Matrixie, to znaczy ten, jakby, jakieś fale są, które analizują wszystko. No, okulary, no s, y, kiedyś był taki program, jak byłem młody, Beyond 2000, poza rok 2000 chyba się nazywało, no i po prostu to, to tak wygląda mniej więcej. To jest jakaś bzdura kompletna, zwłaszcza, że tak akurat klimatem... Y, znaczy, y, w niektórych miejscach, przepraszam, ten klimat jest naprawdę dość ciekawy i, i, i bardzo taki y, soczysty. Y, taki, taki, taki ciężki klimat, y, powiedzmy, y, takiego y, filmu, y, thrillera, takiego thrillera w stylu na przykład 7. Chociaż mi się akurat 7 nie podobał, ale, ale ten gęsty klimat czy ta atmosfera, która, która tam była, to gdzieś tam towarzyszy tej grze. Kolejna rzecz, która mi się strasznie nie podoba w tym, w tej, w tym tytule, czy, czy w demie mi się bardzo nie podobała, no to jest ten system konwersacji, który jest tu zrobiony w taki sposób, że wszystkie możliwe pytania, które możemy zadać, czy wątki, które możemy w dyskusji poruszyć z daną postacią, pojawiają się jakby koło naszej postaci i zaczynają tam wirować. I Mówiąc szczerze, no to jest strasznie męczące, to znaczy, o, obserwuję grę i nagle te pytania, zanim ja się zorientuję, co tam jest napisane, bo to gdzieś tu wiruje, tu zasłonięte i tak dalej, no to trochę czasu minie i... A, no, absurd kompletne, to, to w ogóle ja nie wiem, nie wiem, kto wpadł na tak idiotyczny pomysł, żeby, żeby te pytania akurat wirowały. Ja rozumiem, jakby one się pojawiały, ewentualnie leciutko powiedzmy poruszały, nie? Jakoś tak... Ale... W delikatny sposób, taki, żeby, żeby można było spokojnie przeczytać i, i spokojnie wybrać konkretny wątek, nie? Jakby tutaj tego nie ma. Druga sprawa, tam jest taka scena, też taka taka niekonsekwencja straszliwa, i, y, y, y, która w tej grze y, jakby wychodzi i, i mnie trochę jednak znowu rozszarowuje, to jest to, że y, ten, ten agent, już nie pamiętam, jak on się nazywa, ten taki grubszy facet starszy, y, który cierpi na astmę, y, na, na jakieś problemy z astmą, czy ma chorobę, czy astma, tak? To jest, to jest chyba choroba, tak? Nie, nie, nie znam się na tym. Ehm, otóż on e, przychodzi do prostytutki, żeby ją przepytać e, o jakiś tam wątek związany z jakimś chłopcem i e, ona początkowo myśli, że on jest klientem, w związku z tym mówi mu, żeby położył pieniądze na stole. I teraz ja dla e, testów nie położyłem tych pieniędzy na stole i później w trakcie rozmowy e, Nasz bohater. Czy położymy te pieniądze, jeżeli położymy te pieniądze, to może wybrać taką opcję, w której mówi, że, um, że za te pieniądze, które jej właśnie dał, jakby za, za tą usługę, której ona de facto mu nie świadczy, no kupił jej też czas i ona powinna go w związku z tym wysłuchać. Um, no ale przepraszam, w sytuacji, w której nie położył tych pieniędzy, no to jak może w ogóle taki wątek poruszyć w dyskusji? A może, bo możemy to wybrać i on dokładnie w to mówi, że tak, że kupiłem ten czas, prawda, i teraz powinnaś mnie wysłuchać, czy coś. No kompletna bzdura. Także y, powiem szczerze, jestem bardzo y, zawiedziony i druga rzecz, która, która jest jeszcze ciekawa w tej że ja nie grałem niestety w Fahrenheit albo Indigo Prophecy, bo to, tak, to chyba drugi tytuł amerykański taki był, y, ale z filmików różnych, które widziałem w internecie, y, muszę powiedzieć, że y, no, ta gra wygląda toczka w toczkę. No po prostu ma tylko tyle, że lepszą grafikę. Natomiast generalnie... To jest wszystko bardzo do, siebie, bardzo do siebie podobne. W tym sensie, że jakby motywy wymyślone w, w tamtej grze były też, e, s, s, jakby są teraz obecne w Heavy Rain, być może nawet rozbudowane. Um, oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić w tej chwili i, i mówię to zupełnie szczerze, zupełnie poważnie, tych wszystkich recenzentów, którzy będą się e, ekscytowali faktem, że w tej grze możemy umyć zęby albo że mamy syna, który, o którego się martwimy, z którym musimy pooglądać telewizję i tak jak w rzeczywistości musimy siedzieć na kanapie i oglądać z nim telewizję, bo to jest taka romantyczna gra. E, I powiem szczerze, że to mnie osobiście bardzo e, niepokoi i, i generalnie... Nie podoba mi się to i... i... <gry> Jakby mówienie, że to jest fajne, że coś, no to, to łatwo sobie coś takiego wyobrazić, zwłaszcza tych wszystkich recenzentów, którzy mają takie przekonanie, że oni się utożsamiają z postacią, że to jest takie... E, tak, kiedy na przykład wygrywam w jakąś grę, to jest mi... Jestem szczęśliwy, że wygrywam. Kiedy walczyłem w... Ja pamiętam to, jak dziś ktoś tak napisał, że, że kiedy walczyłem w Battlefield, w Battlefielda e, i pomagałem moim kolegom, to byłem zadowolony, że udało nam się wspólnie coś działać, a kiedy oni ginęli, bo nie pomogłem im, nie leciałem w odpowiedniej chwili helikopterem, to było mi smutno, że przeze mnie zginęli. No i powiem szczerze, e, ten rodzaj, e, że tak powiem, odbierania gry, albo to, to chyba Olaf Szewczyk słynął z, z tego typu tekstów, pisał mm, e, o jakiś w ogóle o Call of Duty 4, z tego co pamiętam jakieś straszliwe rzeczy, że to tam niesamowite, że on tu czuje, jakby był na wojnie, po prostu karabin wziął w rękę, w ręce ruszył gdzieś na front i tak dalej, no. Ten rodzaj przeżywania gier wideo jako dość, powiedzmy sobie szczerze, płytkiej i prymitywnej jednak rozrywki, mimo że ja ją kocham oczywiście, uwielbiam gry wideo, ale to jest jednak płytka i prymitywna rozrywka, niestety, um, no, jest dla mnie, że tak powiem, <grym>, raczej uwłaża, uwłaczający i pokazuje, że, że ktoś, kto tak mówi, no to chyba nie, nie do końca jest zdrowy umysłowo i rzeczywiście ma chyba jakieś problemy z, z własną osobowością. Zostawmy to. Heavy Rain e, moim zdaniem będzie tytułem przeciętnym, ale z faktu, że to jest Sony e, i gra, która e, próbuje się ją tak pozycjonować jako tytuł, w którym rzeczywiście zobaczymy ten niesamowity świat, niesamowitą e, niesamowitą strukturę, e, skomplikowane losy bohaterów dalej, itd. itd. No, nie, mam wrażenie, że e, że to jest jednak przereklamowane i... i... No chciałbym się mylić, mówiąc szczerze. Ja bardzo lubię zawsze się zaskakiwać pozytywnie. i Jeśli dane mi będzie w... kiedyś zagrać w Heavy Rain, no to chciałbym się rzeczywiście pozytywnie rozczarować. Natomiast generalnie to demo, które się pojawiło, utwierdziło mnie w przekonaniu, że... że Heavy Rain nie kupię po prostu, że ta gra mnie nie interesuje, to nie jest gra dla mnie i... I, i z pewnością nic tego, y, przynajmniej na razie, nie zmieni. Mass Effect 2 Każdy wątek zaczynam od wymienienia tytułu y, gry, o której będę mówił. Powiem szczerze, y, pierwszy Mass Effect, niesamowita jakość, świeżość. BioWare, firma, która y, ma w swoim zarobku naprawdę fenomenalne gry RPG, no, pokazała dużo klasy i rzeczywiście stworzyła coś zupełnie nowego, coś zupełnie świeżego itd. Tak Natomiast hmm, Mass Effect 2 to tytuł, w którym... Znaczy tak, jeszcze wracając na chwilę do Mass Effect 1, no było kilka niedociągnięć w tamtym tytule, na przykład System walki. Pomysł, że nasza postać automatycznie przyklejała się, czy znaczy przyklejała w cudzysłowie oczywiście, przylegała właściwie do tych różnych przeszkód terenowych, które uniemożliwiały um, jakby zastrzelenie jej, jakby ukrywanie się przed ostrzałem i później prawda, wychylanie. To wszystko było z, jakby zautomatyzowane. W Mass Effect 2 um, tego już nie ma i jakby, znowu no, ciągle już, już chcę mówić o tym Mass Effect 2, ale jeszcze chciałem trochę o Mass Effect 1. E, jakby w Mass Effect 1 um, no, to, to jednak było trochę toporne. Z drugiej strony... Bogate, e, bogaty inwentarz, e, mnogość przedmiotów do znalezienia, zbroi, pancerzy, kombinacji, wkładania różnych ulepszeń, e, duży, duży, duży, w miarę duży rozwój, e, rozbudowany rozwój e, postaci, możliwość nauczenia się wielu ciekawych i przydatnych e, w grze talentów różnych. E, ogólnie gra była naprawdę... E, jakby nową, nową jakością, no ale niestety przez fakt, że prawda, działała na silniku Unreal Engine 3, no nie była e, pozbawiona tych wszystkich e, problemów, które przy okazji e, Unreal Engine 3 e, się pojawiają, czyli na przykład pojawiające się tekstury z opóźnieniem i tak dalej czytujące. Mass Effect 2 to właściwie, bym powiedział, Gears of War e, z elementami RPG. E, jakby pierwsze moje wrażenie w tej grze było naprawdę bardzo pozytywne i byłem bardzo, bardzo, bardzo mile i, i bardzo pozytywnie zaskoczony tym tytułem. Grało się naprawdę świetnie. Znaczy, cały czas uważam, że system walki w Mass Effect 2 jest naprawdę znakomicie rozwiązany i, i ogromną przyjemność sprawiają sekwencje właśnie walki w tej grze. Ym, i, I właśnie to takie rozłożenie proporcji, że to jest tak naprawdę shooter, czy powiedzmy dynamiczna gra akcji, w której y, mamy rzeczywiście rozbudowane... znaczy może nie rozbudowane, ale mamy też elementy RPG, bo właśnie te elementy RPG nie są już niestety tak rozbudowane jak w e, części pierwszej. Jeśli chodzi o możliwość prowadzenia różnych konwersacji i, i, i powiedzmy uf, w różny sposób zakończa, zakończania wątków, to oczywiście jest tego sporo i, i w dalszym ciągu, no, jak przystało na Bioware, y, trzyma to wszystko poziom. Natomiast jeśli chodzi o y, rozwój postaci, sam rozwój postaci został znacznie u, uszczuplony. Mamy o wiele mniej y, różnych umiejętności, które, które możemy, których może nauczyć się nasza postać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no niestety, y, to jest taka, że nie mamy już tego tradycyjnego inwentarza, jak mieliśmy w poprzednim masatracie. Y, tutaj mamy y, y, Mamy po prostu coś w rodzaju wynalazków, które, że tak powiem, się pojawiają i jakby w momencie, kiedy je wy... coś wynajdziemy, na przykład jakieś, nie wiem, lepszą amunicję, to ona automatycznie jest we wszystkich naszych broniach. Jeżeli na przykład wynajdziemy coś lepszego dla, dla naszej postaci, to to już jest jakby jedyny element taki w miarę tradycyjny, jeśli chodzi o, o inwentarz, no to jest kwestia wyboru i broni dla naszych podwładnych. Um, to jest rzeczywiście to, jakby tak tradycyjnie pojmowany inwentarz. Natomiast jeśli chodzi o zbroje, to znowu um, nie mamy tutaj um, takiego ekwipunku, um, że na przykład zakładamy zbroję taką czy taką, możemy ją upgrade'ować czy powiedzmy w, um, ulepszać w oparciu o różne jakieś tam dodatkowe... Um, elementy, które możemy, mamy sloty jakieś, w które możemy wtykać, na przykład, nie wiem, zwiększenie siły tarcz energetycznych, prawda, generowanych przez daną, przez daną zbroję, albo na przykład zwiększenie odporności na takie zwykłe ataki fizyczne i tak dalej, już tego nie ma. Jakby teraz jest to zrobione w ten sposób, że Podchodzimy sobie do takiej stacji, y, która się... Armour Station, czy jak się nazywa, się nie pamiętam dokładnie. I tam po prostu wybieramy sobie, czy chcemy na przykład... Y, znaczy, poszczególne elementy wybieramy y, pancerze, na przykład y, rękawice, prawda? Albo, albo buty, czy, czy właściwie nogi. Tutaj nie ma takiego rozgraniczenia na buty, tylko generalnie na nogi. Czyli na ten pancerz na nogi, pancerz na korpus, pancerz na ręce, y, jakiś ewentualnie hełm, czy jakiś tam dodatkowy gadżet, taki powiedzmy, snajperski tam, wiesz, dla... Wiesz, no już tak mówię. Mm. <laughs> y, dla danej postaci. Także to, to, to wygląda bardzo, y, że tak powiem, już zupełnie inaczej. I na przykład możemy w ten sposób... Znaczy z jednej strony to jest fajny jak teraz o tym mówię, dlatego że na przykład możemy kilka różnych pancerzy łączyć ze sobą. Na przykład mieć y, pancerz na nogi z y, inny i na przykład pancerz na korpus inny i pancerz na, y, na głowę też jeszcze inny. Przy czym każdy z tych elementów jest, na przykład daje nam jakiś określony bonus, na przykład albo szybszy sprint, albo, szybsze, albo lepszą, yy, lepiej generuje to pole. Ale nie ma takiego menu tradycyjnego, yy, w takiej tradycyjnej formie, jak, jaką pamiętamy z, z pierwszego Mass Effect. Tego już niestety... a może istety nie ma, no nie wiem, właśnie ciężko ocenić, bo teraz z kolei jak o tym... Na początku miałem taką tezę, że, że to może źle... Yy, że, że to nie jest chyba za dobre rozwiązanie, ale teraz z drugiej strony, jak o tym mówię, to znowu mi się zaczyna to podobać, no więc kurczę, jestem taki niezdecydowany. Um, na pewno Mass Effect 2 jest grą wartą zagrania i mi ukończenie Mass Effecta drugiego zajęło około 30 godzin yy, przy pierwszym podejściu, w drugim podejściu jeszcze nie skończyłem i chwilowo tak nie bardzo gram, no wiadomo z jakiego powodu, yy, natomiast yy, muszę powiedzieć, że Grało mi się naprawdę niesamowicie i, i bardzo przyjemnie. Gra jest niesamowicie wciągająca, ciekawa. Ja już nie wnikam w tą fabułę i tak dalej, bo to są rzeczy, że tak powiem, w tym momencie dla mnie nieistotne. istotne. No bo czego można się spodziewać no, po takiej grze, no to, to, to nie jest fabuła. No to jest taka fabuła, no powiedzmy sobie szczerze, no, to, to, co to? Jakieś kosmici, jakieś latające i tak dalej, nie? No to. <głos》>, że tak powiem dla dzieci, no. To nie jest poważna gra. To nie jest gra dla poważnych ludzi, którzy grają na przykład w czerwonego kapturka chodzącego po lesie. To jest gra. Na koniec dzisiejszego podcastu chciałem powiedzieć o grze NHL 09. Albo NHL 09. Jak mówią chyba Amerykanie. Otóż słuchajcie, olimpiada. Wiadomo, że w, podczas olimpiady zimowej najważniejszą dyscypliną sportu jest... Dokładnie, hokej na lodzie, tylko i wyłącznie hokej na lodzie, każda inna dyscyplina mogłaby na przykład dla mnie zupełnie nie istnieć, w ogóle mnie nie interesują. Um... Natomiast hokej na lodzie tak, hokej na lodzie to jest to i rzeczywiście NHL 09, ja wiem, że to nie jest NHL 10, no mówmy się, ta, jest ta mała zmiana w NHL 10, która jest bardzo ważna, czyli możliwość przyciśnięcia przeciwnika do bandy i, e, i powiedzmy przytrzymania go tam, to jest rzecz, którą zaobserwowałem w demie. ja jestem wielkim fanem w ogóle hokeja i, i, i gier o hokeju zawsze grałem, e, oczywiście w gry, no bo na lodowisku niestety byłem raz w swoim życiu i, i się nawet nie przewróciłem, to też ciekawostka. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten system ten system jakby w NHL 10 wprowadzony no dużo zmienia w samej rozgrywce, niewątpliwie no ale na bezrybiu, że tak, że tak mówię, że tak, że tak powiem i rak ryba i w związku z tym NHL 9 nie całkowicie satysfakcjonuje gra jest świetna no i właśnie o niej chciałem powiedzieć, chciałem was zachęcić do zagrania w NHL 9, bo 0,9, bo naprawdę warto i to by było na tyle 14 epizod podcastu Kronika Gier w tym momencie wypada mi zakończyć mam nadzieję, że mimo wszystko nie zanudziłem was doszczętnie jeszcze jednak wrócicie chciałbym wam powiedzieć o tym, co się nowego wydarzy na kronicę już wkrótce, ale ale obawiam się, że nie mogę i nie będę teraz tego nie będę teraz o tym mówił ale na pewno coś bardzo pozytywnego mam nadzieję i, i liczę na to, że, że wszystko wypali tak jak sobie to wymyśliłem także no w tej chwili już jakby sesja jest za nami i tak dalej chociaż też trzeba się uczyć oczywiście bo trzeba zdobywać jak najlepsze oceny i być najlepszym studentem to jest ciężkie zadanie ciężki kawałek chleba do przełknięcia ale popłaca rzeczywiście popłaca i mam nadzieję, że, że, że mi się też uda, no bo wiadomo, prawda, jak inaczej można zaimponować kobiecie. Tylko wiedzą, tylko nauką. To są podstawowe rzeczy. Myślę, że każdy to wie, każdy z nas. Także cóż, żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia, za, do usłyszenia właściwie za tydzień. Trzymajcie się, cześć!